jakby przejmujemy, tylko. to Książki film, gry i klasyka i nowość, hit i gniew. Wszystko, wszystko, co myrocznie jest jeszcze i tajemnicze, znajdziesz to, na nekropolitany.pl.pl. Witam w nawiedzonym podcastie.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 I czasem, no to tutaj tak naprawdę mam 7 punktów praktycznie w tym samym czasie, które jakoś tam no, no wiemy, mogą ja być tak też ciekawe. Nie A dzisiaj niestety właśnie. <głos> <głos> znaczy, tak najpierw pomyślałem, że może to my tak? się starzejemy. tak nudzi Trochę nas, się. też, trochę też, ale też patrząc program, w tym momencie my ani tak naprawdę ani nie jesteśmy na piwie, ani gdzie leżymy. Se, leżymy się se na klimatach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 czy, nie wiem, grach, a raczej w jakichś teledyskach, reklamie itd. i tak dalej i o czym? I o teoriach spiskowych. Chciałbym to przygotować. Zresztą tych triksterzy też zgłosili troszkę punktów programu i też e, spoką część jakoś tam odrzucono, czy wrzucono do rezerwy. Zaczyna się. <laughs> tak. Dziwne tropy. No ale cóż, może jutro będzie lepiej, tak, bo jednak jest piątek. Nie? Na sobotę jednak się zawsze to sobota jest tym drugim dniem pendentów. No ale ja mam zaznaczone tym razem niewydrukowane i niezakreślone, tylko sobie zaznaczyłem w Wordzie. Przekopiowałem te bloki, które mnie interesują i wtedy kasowałem prelekcje, które mnie nie interesują. I mam tego niewiele. Mam tego niecałe dwie strony w Wordzie. Przy czym no jakieś 80% z tego to są takie, które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 to wszystko ja teraz wbiję z tobą bez rezerwacji bez naklejek, bez niczego bez zainteresowania A <laughs> no już tam no, wbiję zajmę to miejsce no w sumie ciekawe jakie będzie zainteresowanie tym Lejmanem bo... skoro tam jest na 2000, no ale tutaj jest taki dzień, że jeszcze mało ludzi jest nie? no was stoi w kolejce <laughs> Dobra, ja Ci powiem, że tak powoli by można tam jest 24 zjeśćce, żeby tam po wpół dobyć. Zobaczymy, ilu jest zarejestrowanych i... Dobrze, Mando, to teraz jesteśmy już pod salą, w której odbędzie się spotkanie.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 Ale żeby się do niej dostać na teraz na prelekcję rejestrowaną, to trzeba się było najpierw zarejestrować, a potem odebrać te idiotyczne naklejki. Stoli. No, na dole jest gigantyczna, ogromna kolejka po naklejki. Natomiast na górze do sali rejestrowana jest Siedem nie... osób. Siedem osób w kolejce. Za chwilę będzie ta prelekcja. Idziemy. <laughs> Bez naklejek oczywiście. Już po 17:00 gościa nie ma. Pewnie stoi w kolejce po naklejki. <laughs> mm.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 nie pojawiły no, się. To jeżeli Cruise, to z Państwa chciałby troszeczkę bliżej sobie usiąść i widzieć lepiej. No. ja, No. No. No. No. No. No. No. Dobra.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 jest, nie wiem, naprawdę bardzo mało miejsc. No. Drodzy o. organizatorzy, tylko on to jednak nie Sandiego Diego Comic -Con. <laughs>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 Tak, gdzie rzutnik mruga, a gościa nie ma, jest już 15 minut po czasie. Może a my... po naklejkę czeka. A my musimy zaraz wyjść przecież, żeby zdążyć na następną rejestrowaną. jest okej. Okay. Yes, okay. Bardzo serdecznie na spotkaniu z Żonem Lejmanem. Na eee, pewno doskonale znacie, bo yy, wiecie miejsce. Ja nie będę tutaj dzisiaj zbyt długo się odnośnie tego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 Okolice Łodzi i Bydgoszczy przyjechały już ile? Z pięć godzin temu? A Poznańcie się Opieknicza. Mando się zgubił? Nie, Mando jest. Jest. A, poz... A Poznań się... Gdzie ten Poznań? Witamy Poznań! Witamy, witamy. Cześć. <gry> Cześć. Z co, tutaj coś pisz? Spokojnie. A czemu mówisz w vip slipie? To jest jakoś podzielone? No nie? na górze, my mamy wiesz jak fajnie. Aż Ci pokażę w sumie jak to wygląda. A to co tu właśnie jak poprawiedliście zapraszam na... Nie, nie, nie. No to no, no, jaki program to na górze? No mają wierz... wystawcy mają prawo wejść na piętro, a jeszcze nie mamy. Spokój w sumie.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 E, zajebisty bo Zgadzam się. A Ty czego? Jak oceniam panel? Też, też, też mi się wydaje, że się udał.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 No, czemu mi się oddacie tylko tak stojicie? Bo ja chcę ich pomęczyć, was pomęczyć. O! <grym> Witamy ponownie, cześć wszystkim. Właśnie kończy się drugi dzień Pyrykonu, raczej znaczy, może i dla nas jeszcze chwilę potrwa, ale już wyszliśmy z terenu Pyrykonu, no i właśnie może tak krótko go podsumujemy, że ja osobiście dzisiaj nie zaliczyłem zbyt wielu punktów.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 I właśnie jest obok mnie Paweł Mateusz Karpenoktem, który zaliczył od odrobinę więcej prelekcji. No i ogólnie wczoraj w sumie chyba... W... Nawet nie wiem, czy my wczoraj rozmawialiśmy. tak tak nie było. <laughs> no to dlatego mi się wydawało, Właśnie nie byłem pewien, ale nie chciałem tak powiedzieć, że nie, bo potem by się okazało, że może jednak... No tak, no to właśnie powiedz mi, dzisiaj przyjechałeś tak. Jak właśnie podróż, jak akredytacja i jak cały dzień jak Ci się targi podobają, prelekcje? Ja dotarłem na...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 Druga projekcja, na którą trafiłem, była zrobiona przez Kaska Kyrcza i, Marka Grzywacza. I Marka, Marka Grzywacza. Dotyczyła właściwie horroru i kryminału. Kurde. Szczerze mówiąc nie wiem do końca co oni powiedziła dosyć chaotyczna. Poruszono wiele ciekawych wątków, ale tak naprawdę nie do końca wiem jak to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 Że nie byłem wcześniej? Nie, że przez ciebie kupiłem dziewięć książek. <grywa> <grywa> nie. <grywa> ja kupiłem na razie tylko trzy.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 ten, nie ma tego klimatu, i też trudniej dużo na przykład poznać nowych ludzi czy coś. Mhm. Niby właśnie spotykam tutaj różnych znajomych z całej Polski, to jest fajne, tak, bo to jest wielka impreza, wszyscy prawie przyjechali, ale trudniej jest na przykład z nimi gdzieś usiąść i pograć, bo właśnie no właśnie. Czuwa... bo to wszystkie ona do głupiej herbaty stoisz pół godziny w kolejce. To... A zazwyczaj jak spotkasz znajomego, to dominiesz Pęczi, to jest wszystko. nie? Tak, zwłaszcza usiąść gdzieś, tak przecież okay. tak naprawdę. Yy, I o tym też rozmawialiśmy. Ty mówisz o tym, że impreza się rozrasta niby, ale coś z organizacją siada, że nie jest tak, że oni zawali sprawę, ale nie, nie. chodzi o to, jakby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 a tutaj właśnie taka przestrzeń zupełnie niezagospodarowana, tak samo w sali na przykład tej takiej socjalnej, gastronomicznej, no to tam ta sala jest niby ogromna, ale na przykład stolików i krzeseł tam jest mało. Mhm. I dzisiaj na przykład my też polowaliśmy, na, znaczy jak znaleźliśmy przypadkiem stolik pod ścianą, tego ja po prostu zgarnąłem w ręce i chodziłem no no z nim po sali, trakcie, żeby nikt go nie zabrał. Wstać czy no, wstać? My się nabijaliśmy, przecież dzisiaj dostałem SMS-a od Szymasa w trakcie jak graliśmy w karciankę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 przed i wyszedł Właściciel domu na Do syfialni Cześć Co jest, zły jesteś? Nie A, Już i tak w zasadzie skończyliśmy, tylko musimy się pożegnać Dobra, to myślę, że dzisiaj już nie będziemy dłużej narzekać To serdecznie dzięki Cześć i pogadam jeszcze jutro Nie nagrywaj tego Siemanko, jest niedziela Zbliża się powoli dziesiąta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 Michała Kosakowskiego. Zupełnie nie kojarzę osoby, ale prelekcja, no moim zdaniem, była kapitalna. Nie, wiem, mogę coś tam więcej nie powiedzieć. To była ta dwugodzinna, nie? Tak, to była ta dwugodzinna no, poświęcona zjawiskom jakimś paranormalnym i tym, dlaczego niekoniecznie muszą być one prawdziwe. Było to takie fajna demistyfikacja, powiedzmy, różnych takich mitów legend miejskich, czy, czy takich zjawisk paranormalnych w takim dosyć banalnym ujęciu, to mi, mi się jeszcze tyle podobało, że ostatnio, tak w sumie trochę przypadkiem trafiłem na książkę e, Nowoczesny mit Junga, mhm. w której analizuje on właśnie od takiej psychologicznej strony zjawiska e, UFO i w ogóle jakieś tam kontaktu z jakimiś obcymi cywilizacjami, znaczy może nawet nieobcymi nie cywilizacjami, co... Hm.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 Książka bardzo fajna, ona też tam wzbudza pewne kontrowersje z tego, co czytałem wśród historyków. Nie, nie wszystko, znaczy, bo, bo jest, jest tam dużo też takich y, informacji, które mogą być ekscytujące dla czytelnika na temat jakichś tam satanizmu przedwojennego i tak dalej. One podobno nie, nie są całkiem mm, wiarygodne. Są tam obrońcy niektórych uczestników tego takiego życia okultystycznego przedwojennego.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 Już za tydzień. Kolejny pokaźnika meta, meta, Głupi jesteś. Jest, jest, jest. A co jest? Jest sobota. Także tego, co to ja miałem. I sumie to ja nie wiem, co chcę powiedzieć, więc może nagram to potem. Trzeba zrobić subwaya. Ja mam taką pustkę w głowie, bo Ja zawsze woziłem, tak po 4-5 bułek białem sobie. A tylko dzisiaj jakoś tak wcześniej wychodziłem, piekarnia była nieczynna jeszcze. No, oś A jak białem, to potem zjadłem ze 2-3 smacznego. On okay. kła? Już ta leżała, nie? Ja, no, to nie robię, to ja zawsze 10 się. kupuję, a i tak się zjem. Wczoraj w nocy robiłem, to już 2 zjadłem przy robieniu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 Nie, nie, nie, nie, nie. Wielki brat chciał zaprosić nie. do pokoju zwierzeń Mando, ale Mando boi się, że ktoś mu zajmie fotel i stwierdził, że nie będzie nagrywał, że ma słuchaczy głęboko rowem mariańskim. <grym> nie zajmiesz mnie? Nie. nie. Co? Co? Ale nie, no poważnie, no jesteś kolega chyba, nie? Ja nie pozwólmy tak. mówić poważnie. <grym> I na zakończenie udało mi się złapać jeszcze Mando. <grym się znać w manto>